Panie profesorze, powiedział Pan, że w sierpniu średnia temperatura nam wyszła 4,8 stopni wyższa od, od wieloletniej, czyli jakby o dwie strefy klimatyczne jesteśmy bardziej na południu, w lipcu tylko o jedną strefę klimatyczną bardziej na południu. Niektórzy już zaczęli żartować, że jak tak dalej pójdzie, to przerzucimy się na uprawę kaktusów. Czy rzeczywiście, a może jednak są odmiany kukurydzy, z którymi damy radę w naszym zmieniającym się klimacie i które nam nie powysychają, tak jak niektóre plantacje tu na Wielkopolsce, jak Pan prognozuje? No pewnie, jeżeli mamy szukać jakiejś rośliny, która jednak wytrzyma te niekorzystne warunki, a mam na myśli niedobór wody, no to raczej trzeba szukać właśnie kukurydza jak to mówi, i okolice a tymi okolicami to między innymi jest sorgo, które jest jeszcze lepiej przystosowane do suchych warunków, ale z kolei wartość jego pokarmowa, paszowa no już rolnicy spróbowali parę lat temu i ci co mieli wydania krowy mleczne, jak dali im kiszonkę z kukurydzy to prawie że następnego dnia o 20-30 mleko stracili także tu nie ma alternatywy e, e, e, jeżeli chodzi o kukurydzę jako paszę wysoką energetyczną a m, kukurydza jest rośliną e, ciepłolubną generalnie ciepłolubną ale czy aż tak? no tylko jak mówię, co za dużo to niezdrowo w tym roku wyjątkowo musiała się e, jakby, wykazać tą, tą ciepłolubnością żeby przeżyć ale ja tu wspomniałem że rolnik ma narzędzie w swoich rękach, żeby pomóc jej w tym, w tym przetrwaniu, a mianowicie przestrzeganie zasad dobrej agrotechniki. I, i, i, i to jest bardzo istotne i szczególnie w tym sezonie jak na dłoni widoczne. Bo jak inaczej wytłumaczyć, jeżeli dosłownie przez miedzę. U, u jednego rolnika kukurydza wygląda, powiedzmy sobie, jak na takie trudne warunki w miarę dobrze, a u drugiego dosłownie do kolana, gdzie przysłowiowego zająca, zająca widać. Jeżeli nie zostały popełnione jakieś no, zasadnicze błędy agrotechniczne, to ta kukurydza, mimo tak niesprzyjających warunków, jakoś sobie jeszcze poradziła. No i ja staram się rolników również przekonywać, szczególnie na bazie tego, tego roku, żeby wyraźnie ograniczyli normę wysiewu, po prostu gęstość. Jako przedstawiciela firmy hodowlanej nasiennej no w zasadzie powinno mnie interesować, żeby jak największe zapotrzebowanie... Że nasion sprzedać. Siecie, jak najwięcej, to będzie duży zbyt. Nie o, to, nie, o to, nie o to chodzi, chodzi o to, żeby obie strony były zadowolone, ale w tym roku odwiedzając różne stacje doświadczalne oceny odmian i również w naszych warunkach miałem możliwość na tym samym polu, dosłownie w prostej linii 30 metrów widzieć doświadczenia z tymi samymi odmianami, z tym, że jedne były zasiane Umowie nazwijmy to w gęstości ziarnowej, czyli 80 tysięcy roślin na hektar, a drugie to było doświadczenie kiszonkowe, gdzie odmiany były posiane 20 tysięcy roślin więcej na hektar, czyli 100 tysięcy. Proszę mi wierzyć, ta sama odmiana w gęstości tej ziarnowej, a więc 80 tysięcy roślin na hektar, zawiązała nazwijmy to średnio dobre kolby i wyglądało to całkiem przyzwoicie. Natomiast o te 30 metrów dalej, gdzie była ta sama odmiana, już w gęstości o 20 tysięcy roślin więcej, po prostu była ładnie wyglądająca słoma. Czyli krótko mówiąc, ta sama ilość wody na jednostce powierzchni musiała obdzielić albo I, większą, tak, albo mniejszą już, ilość roślin. i. i, i te 20 tysięcy już było tą wartością Już, dużo, już to była tak, bo mówi się, że kukurydza no, bardzo dobrze gospodaruje wodą i na jednostkę wyprodukowanej suchej masy ona potrafi tą wodę dużo bardziej ekonomicznie spożytkować niż każda inna roślina uprawna, ale na jednostkę. A ponieważ tych jednostek jest więcej, jest, jest, jest więcej no to i globalnie z hektara tej wody jest dużo więcej potrzebne, ale takie doświadczenie no mnie yy, hodowcę z 40-letnim, i jednoletnim stażem już yy, w pewnym momencie ten rok yy, w pewnym sensie ten rok również yy, czegoś yy, nauczył a może ten gen odporności na suszę, może jednak powinniśmy polubić to jest bardzo takie skrótowe ujęcie yy, zagadnienia, że gen odporności na suszę nie ma czegoś takiego jak odporność na suszę, może być tolerancja na okresowe niedobory wody jeżeli będzie susza już taka totalna z próżnego, z pustego i salomu nie napełni. Ta woda musi być dostępna przynajmniej w jakichś minimalnych ilościach. I z powodzeniem możemy selekcjonować odmiany konwencjonalne o podwyższonej tolerancji na, czy na suszę, czy na krosowe niedobory wody. My prowadzimy doświadczenia w Smolicach, doświadczenia rejestrowe i porejestrowe. I proszę mi wierzyć, że e, przynajmniej dwa razy w tygodniu odwiedzałem te doświadczenia i jak ta susza już coraz większe spustoszenie czyniła, wychwytywałem te różnice, ale to było tak, że w poniedziałek odmiana A zasychała, wykazywała już rzeczywiście, że, że, już, że, że już dalej sobie nie poradzi. We wtorek odmiana B, w środę C, D i F, już grupa odmian i kilka odmian, które wytrzymały do piątku, czyli cztery dni. I jest to w warunkach już y, rolnictwa towarowego cztery dni czasami y, ogromne znaczenie, bo, bo, bo akurat w, tym, w tych czterech dniach może przyjść deszcz i sytuację by, by poprawił. Natomiast y, tak jak się to dzieje teraz, no nawet no dzisiaj, no co z tego, że dostaliśmy 6 mm za przeproszeniem jak umarłemu kadzidło. Kukurydzy to już nic nie pomoże. Owszem, to jest dobre na wschody rzepaków, ale, ale, ale na, nic, na, na nic więcej, więc jak kukurydza już nie wykształciła do tej pory kolby, no to już dalej, dalej, dalej już, to już teraz jej nie pomoże. Także no, widzimy na tym tej, przykładzie tej, tej kolekcji, że mm, e... Nasza hodowla idzie w tym kierunku, żeby odmiany wykazywały się przynajmniej podwyższoną tolerancją na te okresowe niedobory wody, bo ani jedna z tych 39 odmian nie wykazała jakichś drastycznych spadków sobie przewidywanego plonu, bo to gołym, gołym okiem widać. Tym bardziej, że to co widzimy tutaj osłonięte na kolekcji, to nie są rośliny skrajne. Tam pani widziała parę metrów jest wyciętych, po prostu chodziło nam o to, żeby pokazać środek łanu bo czasem jest tak zwany efekt brzeżny, że pięć, sześć roślin pierwszych, no to mają, mają tą, tą, tą, tą przewagę, tą wartość dodaną, że, że tam jest mniejsza konkurencja, chodzi o światło, o zapotrzebowanie na wodę i marketingowo to ładnie wygląda, bo, bo na ogół się odsłania te 5 roślin i rolnik się zapatrzy, no jak to ładnie wygląda. Ja zawsze rolnikowi mówię, wejdź w łan, tam dopiero, zrób pięć dużych kroków, w głąb I tam dopiero zacznij y, oceniać odmianę. Nie z brzegu. Czyli zwiększona tolerancja na suszę, to jest jeden kierunek, w którym będzie teraz szła y, hodowla nowych odmian. A jakie inne cechy? Czym będzie się różniła kukurydza za 5 lat, za 10 lat od tej kukurydzy, którą uprawiamy w tej chwili, czy uprawialiśmy kilka lat temu? No, niewątpliwie. Mmm... Mamy tutaj jakby do pogodzenia, co jest niezmiernie trudne, dwie cechy. Mianowicie tolerancję na wczesne chłody wiosenne, a jednocześnie tolerancję później na upały letnie. Jakby to nie po drodze jedno, jedno z drugim, ale te odmiany przyszłościowe muszą to połączyć, bo w pogoni za tą wodą, która nam ucieka z wiosny, musimy siać jak najwcześniej, a nawet w miarę ocieplania się klimatu, jednak te ekstremalne y, zjawiska będą się y, nasilać, a między innymi te ekstremalne warunki, y, te zjawiska to między nimi stosunkowo chłodne y, po, początki sezonu wegetacyjnego. Czego mieliśmy przykład w tym roku i ja to podkreślałem, że szereg naszych odmian, dostawaliśmy telefony tylko na podstawie oceny wczesnego wigoru, że mimo chłodu dzwonili do mnie, panie profesorze, ta wasza odmiana, między innymi Juchac właśnie, to wygląda jakby była dwa tygodnie do przodu posiada, bo ona dobrze tolerowała właśnie te, te, te niedobory wody, no ale jeszcze, żeby jeszcze latem, żeby jej, jej ten, ten, ta wysoka temperatura nie zaszkodziła, więc będzie to trudno kolokwialnie mówiąc, pożenić te dwie cechy, no ale jest to nasze, nasze, nasze zadanie. A jeszcze jedno zadanie zostało tutaj a propos chłodów wywołane przez jednego z dyskutentów, a mianowicie kiedy kukurydza będzie w Finlandii siana. Czy to w ogóle jest realne? Jest to realne. To już muszą być, jeżeli chodzi o klasyfikację VO, tak zwane setki, czyli, czyli, czyli, czyli do VO do 200. No, w hodowli mamy takie, ja już wspomniałem o tym, są takie obiekty, my często je po prostu wyrzucamy, pomijamy, ze względu na to, że one nie mają szans przejść procesu rejestracyjnego w Polsce, bo im się przychodzi zmierzyć z odmianami nieco późniejszymi, które z natury rzeczy są dużo bardziej plenne i tak zwany indeks selekcyjny, selekcyjny, a więc średnia między plonem, z plonu, zawartości suchej masy, no i tam z odporności, na, na załóżmy na wyleganie, jednak nie jest wystarczająco wysoka, żeby, żeby dać zielone światło do rejestracji. Jest to, no co tu dużo mówić, jest to rynek niszowy, i, i, i nie da się nad wszystkim pracować, coś trzeba robić jedno dobrze. Myśmy robili kukurydzę również cukrową, robiliśmy popcorn pękającą, no na odmiany, które zostały oddane firmie prywatnej, bo ja powiedziałam, że, że, że to nie da się supermarketu zrobić, to trzeba się specjalizować.